tak sobie myślę, że w świetle tego, o czym dzisiaj tutaj mówiliśmy ktoś mógłby uznać za wręcz ironiczne że to Noemi przetrwała to wszystko że to ona chociaż wróciła z Moabu, zgorzkniała i już powiedziała nie nazywajcie mnie Noemi ale mara, gorzka że to ona w końcu u kresu tej księgi doświadcza tego cudu odkupienia i niejako zostaje wzbudzona z do nowego życia ale czyż tak nie jest właśnie w Bożym planie i w Bożym zamyśle z człowiekiem Przecież nie jest tak, że dopiero kiedy człowiek upadnie nisko, kiedy człowiek wreszcie znajdzie się w tym miejscu, kiedy jego oczy stają otwarte i wyznaje tak faktycznie. Jestem grzesznikiem. Jestem niegodziem. Jestem zgubiony. Wszystko stracone. Już koniec ze mną. Jestem, jestem zły. I to nie tylko przez to, że zrobiłem jakieś złe rzeczy tu i tam, ale w głębi mego serca widzę zło. W głębi mego życia widzę to źródło nieprawości, z którym po prostu nie potrafię sobie poradzić. Chociaż mam chcenie dobre to do wykonania tego, co dobre brak. I chociaż wiem, jakie są słuszne Boże wymagania i chociaż niejednokrotnie obiecywałem sobie, że już tego nie będę i z tym zerwę i tego się pozbędę i, i widzę, że po prostu nie daję rady. Oto tam, gdzie grzech się rozmnożył, tam też łaska jest obfita. Takim jest zamysłem Bożym, aby posłać Zbawiciela do grzeszników, do chorych, którzy potrzebują lekarza, do słabych, do nędznych. I w tym całym naszym ludzkim upadłym świecie. Znaleźć tych, których Bóg sobie upatrzył, aby byli Jego dziećmi. I okazać im łaskę i zmiłowanie. Chwała Bogu, że ta księga chociaż zawiera, tak jak dzisiaj tutaj widzieliśmy, tak tragiczne obrazy jako całość zawiera piękny obraz. Radosny obraz. Obraz zbawienia. Obraz odkupienia. Obraz wyprowadzenia z ciemności do światłości i udzielenia prawdziwego szczęścia. Prawdziwej radości. Naomi, chociaż jej imię brzmiało przyjemność i rozkosz, wydawało się, że jej życie było usiane pasmem nieszczęść i smutku i cierpienia a jednak Bóg miał dla niej ten dobry zamysł uszczęśliwienia jej w końcu udzielenia jej wesela i radości kiedy ją odkupi bracia i siostry cokolwiek było z nami, gdziekolwiek byliśmy w naszym życiu, tak jak apostoł Paweł tutaj mówił do Tymoteusza i my, i my byliśmy niegdyś nierozumni i my byliśmy ci idioci i my byliśmy zbuntowani i my mówiliśmy to, co mnie Bóg obchodzi o tam w niedzielę swój porządek żeśmy odprawili o tam jakąś swoją religijność mieliśmy ale na co dzień byliśmy nierozumni niesforni błądzący poddani porządliwości i rozmaitym rozkoszom my tacy byliśmy ale Bóg nas znalazł. Ale Bóg nie odrzucił nas. Bóg nie zdeptał nas, nie zniszczył nas. Chociaż byłoby to słuszne i sprawiedliwe i nic nie mielibyśmy na swoją bronę, gdyby tak z nami postąpił. Miał, byłoby to sprawiedliwym, gdyby nas zniszczył. Ale tego nie uczynił. Okazał nam wielką łaskę w Panu Jezusie Chrystusie i posłał do nas ludzi i w nasze serca wlał wiarę i nam dał to pragnienie, by Go szukać, by się zastanawiać, by, zas by, by, by przejrzeć na oczy i zobaczyć, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy i wskazać nam na Pana Jezusa Chrystusa jako Tego, który nas może odkupić i wyratować. Nigdy nie zatraćmy tej, tej radości zbawienia. Nigdy nie zatraćmy tego cudu, naszego odkupienia że nas niegodnych wykupił z tego świata abyśmy byli jego szczególną własnością pośród wszystkich ludzi to wielki cud, to wielka łaska to szczególne wybranie za to chcemy zawsze mu dziękować i, i o tym pamiętać i to ciągle podsycać ten ogień tej świadomości tego, jak to jest ważne jak to jest cenne, jak to jest piękne, jak to jest wartościowe że Bóg się nad nami zmiłował, kiedyśmy byli grzesznikami, kiedyśmy byli słabi kiedy sami sobie nie mogliśmy pomóc wiemy, że Pan Jezus zapłacił wielką cenę, aby nam to umożliwić Pan Jezus poszedł na krzyż aby nas niesfornych, nierozumnych błądzących w niewoli, pożądliwości i rozkoszy wykupić z tego stanu. I chociaż rozmyślanie o Jego śmierci jest też takim pełnym bólu i cierpienia i męki naszego Pana obrazem czegoś, czego myślę nawet i dzisiaj czasami nam trudno się z tym pogodzić, że, że taki Bóg obmyślił sposób naszego zbawienia ale czytamy, że Pan Jezus nie patrząc na hańbę krzyża oczekiwał należytej Mu radości patrzył w przyszłość patrzył poza krzyż i widział tych, tych, którzy dzięki Jego męce Jego duszy będą uratowani będą zbawieni i też my, kiedy wspominamy Jego śmierć to nie skupiamy się nad tymi detalami Jego cierpienia chociaż o nich mówimy ale patrzymy poprzez jego cierpienie, poprzez jego ofiarę, poprzez jego mękę na owoc jego uniżenia, jego hańby, jego śmierci. Nie zatrzymujemy się i nie ograniczamy się jedynie do tego właśnie tragizmu, tego co tam się wydarzyło na Gorgocie, tego zła, jakie tam miało miejsce, tego zaparcia się Judasza i zdrady Judasza właściwie i zaparcia się uczniów i, i tej przewrotności Piłata i obłudy faryzeuszów i tego wszystkiego, co tam się działo to wszystko wiemy, tak było i o tym mówimy ale wiemy, że było to częścią Bożego zamysłu było to częścią Jego planu to co ci ludzie uczynili to tak Bóg zamierzył aby nas spawić, aby nas ratować i nie tylko nas ale wielu innych, którzy usłyszawszy tę dobrą nowinę że Jezus nas kocha mimo naszej grzeszności, że Jezus za nas umarł i że Jezus daje nam możliwość w ratunku z naszego grzechu, wyzwolenia z tych więzów nieprawości i życia nowym życiem. Przyjęliśmy to i dzisiaj jesteśmy wdzięczni, że tego doświadczyliśmy. Dzisiaj nie zamienilibyśmy, mam nadzieję, tego za, za, za żadne bogactwo tego świata, ani cokolwiek, gdziekolwiek ma nam do zaoferowania. To jest naszym bogactwem. I Pan Jezus chce, abyśmy o tym dobrze pamiętali, abyśmy to mieli w pamięci i mieli to w naszych sercach. I dlatego też pozostawił tamtą pamiątkę Jego śmierci, abyśmy, łamiąc ten chleb, pamiętali o Jego ciele złamanym za nas. Pijąc tego kielicha, pamiętali o Jego krwi przelanej za nas. Na oczyszczenie naszych grzechów, odmycie nas, stawienie nas przed obliczem Bożym czystych, świętych, nieskalanych. Pochyli nasze głowy jeszcze w modlitwie, proszę. Panie, tak bardzo dziękujemy Tobie, żeś nas znalazł. Byliśmy wszyscy zbłąkani jak owce. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Byliśmy utytłani i różnymi grzechami, różnymi nieprawościami. I w naszych sercach było to źródło nieprawości, źródło zła. Także nie byliśmy w stanie czynić dobrze, chociaż mieliśmy nieraz takie dobre chęci. Byliśmy bezradni, byliśmy zgubieni, idąc tą drogą zatracenia. Wielu z nas nie zadających sobie trudu, żeby Ciebie szukać. I Ty, Panie, nas znalazłeś i Tyś nad nami umiłowałeś. I Ty posłałeś do nas ludzi, i Ty stworzyłeś okoliczności, i Ty doprowadziłeś nas do miejsca, w którym uświadomiliśmy sobie naszą bezradność, naszą grzeszność, naszą głupotę i nasze zło. A jednocześnie objawiłeś nam Twoją wielką miłość do nas. Tą miłość, która zaprowadziła Twojego Syna na krzyż Golgoty. Panie, dziękujemy Tobie za ten cud oświecenia naszych serc i pokazania nam drogi zbawienia i wyjścia z naszego tragicznego położenia dzięki temu, co nasz Pan Jezus Chrystus uczynił, jakże jesteśmy wdzięczni za Jego uniżenie za Jego święte życie za doskonałość Jego słów i nauki ale nade wszystko za Jego śmierć za nas bez której nie byłoby dla nas odkupienia dziękujemy za to poświęcenie za tę gotowość, by samego siebie wydać za nas grzeszników niesprawiedliwych, niegodnych. Dziękujemy. Dziękujemy Ci, nasz Panie Jezu, żeś samego siebie wydał za nas. Żeś pozwolił, by bluźniercy wyśmiewali się z Ciebie. Żeś pozwolił, Panie, bezbożnikom przybić się do tego krzyża Kolkoty, Ktoś tam za nas cierpiał Ktoś tam za nas zmarł Twoja drogocenna krew przelała się Na odkupienie naszych grzechów Dzięki Ci. Panie nie pozwól tej prawdzie Zletnieć w naszych sercach Ale odnów radość Naszego zbawienia Że już nie jesteśmy w niewoli grzechu, że już nie żyjemy na tej drodze, która wiedzie na śmierć i zatracenie, ale jesteśmy obmyci, uświęceni, czymkolwiek byliśmy, czymkolwiek się skalaliśmy, cokolwiek nasze życie, jakiekolwiek zło uczyniliśmy i jakiej nieprawości byliśmy sługami. Panie, dzięki Twojej doskonałej śmierci za nas możemy być czyści, wolni i radośni i pełni ufności i nadziei. Dzięki Ci. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie. Nie ma słów, którymi moglibyśmy wyrazić naszą wdzięczność. Tak jak potrafimy, uwielbiamy Ciebie i prosimy, Panie, by Nasze życie było tym odzwierciedleniem tej prawdy, żeśmy na nowo zrodzeni z ducha Twego, żeśmy wzbudzeni z śmierci do żywota. Byśmy i my wstępowali w Twe ślady i gotowi byli na wszelkie poświęcenia i na wszelką rezygnację i na wszelkie koszta, jakie są związane z naśladowaniem Ciebie patrząc na tą chwalebną przyszłość, patrząc na tę nadzieję, która nam przyświeca, Panie. Pobłogosław prosimy, ten chleb. Ten chleb, który przypomina nam Twoje ciało, Panie, wydane za nas. Twoją pamiątkę. Wspominając Panie to, co dla nas uczyniłeś, łamiemy ten chleb. Błogosław, Panie, ten kielich wina. Na pamiątkę Twojej krwi przelanej za nas. Panie, dziękujemy, że i dzisiaj w jakikolwiek sposób czujemy się niegodni, nieczyści, w jakiejkolwiek sferze zasmuciliśmy Ciebie, odeszliśmy od Ciebie, zbłądziliśmy, skalaliśmy się naszym nieposłuszeństwem i dzisiaj, Panie, możemy przyjść i wyznać Tobie nasz grzech, przeprosić Ciebie i odwrócić się od naszej bezbożności. I wiemy, że Twoja święta krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, od wszelkiej nieprawości i nikt z nas nie musi wyjść stąd, dźwigając te grzechy, które tu przynieśliśmy ale możemy je zostawić i na podstawie Twoich obietnic radować się i weselić, że nasze grzechy są nam odpuszczone, że naszych grzechów i nieprawości już nie wspomnisz więcej, ale tak jak daleko jest cud od zachodu, tak daleko Pani odrzuciłeś się od nas. Dzięki Ci, dzięki Ci za moc Twojej krwi,